Cztery minuty po północy. Paweł Zieliński. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Stany Zjednoczone zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie na poniedziałek posiedzenia w sprawie napięcia wokół Ukrainy. Waszyngton chce omówić zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, jakie stwarza koncentracja sił rosyjskich na granicy z Ukrainą. W tej sprawie doszło wczoraj do telefonicznej rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Joe Biden i Wołodymyr Załański omówili ostatnie wysiłki dyplomatyczne na rzecz deeskalacji uzgodnili także przyszłe działania. Możliwa agresja Moskwy na Kijów będzie tematem dzisiejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał posiedzenie z przedstawicielami wszystkich sił politycznych na trzynastą. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk ma nadzieję, że w tej sprawie nie będzie sporów między przedstawicielami różnych partii. Sam fakt, że teraz dochodzi do tego spotkania powinien potwierdzać wszystkim uczestnikom, że to jest rzeczywiście bardzo poważna sytuacja. Skoro pan prezydent decyduje się na takie spotkanie, tym bardziej powinna skłonić do refleksji i zaprzestania sporów politycznych, bo wokół czego mają się Polacy zjednoczyć, nie tylko politycy, ale całe społeczeństwo, jak nie wokół bezpieczeństwa państwa. Posiedzenie Rady będzie tajne. Prezydent przedstawi najnowsze informacje na temat koncentracji sił rosyjskich. Będzie też o poniedziałkowej rozmowie z europejskimi liderami i prezydentem Stanów Zjednoczonych nowy projekt dotyczący walki z pandemią jest już w Sejmie. Zakłada bezpłatne testowanie na obecność koronawirusa dla pracowników i możliwość ich weryfikowania przez pracodawców. Sejm zajmie się projektem we wtorek, a od wczoraj testować można się także w aptekach. Do tej pory uruchomiono ponad 100 takich punktów, w których można wykonać darmowe badanie, mówi jej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili już mamy 105. Ponad 5000 farmaceutów zostało przeszkolonych do wykonywania tych testów. Także w najbliższych dniach. W punktach, które w tej chwili pobierały wymaz tzw. PCR, czyli ten do badania w laboratorium, badania genetycznego, także w, tym, w tych miejscach będziemy mogli wykonać bez skierowania badanie testem antygenowym. Wczoraj poinformowano o rekordowej liczbie zakażeń. 180 tysięcy testów wykazało prawie 58 tysięcy infekcji. Zmarły 262 osoby chore na COVID-19. Dziś ruszają zapisy na dawkę przypominającą szczepionki przeciw koronawirusowi dla osób 12+. 38 milionów 179 tysięcy osób. Tyle, według ostatniego spisu powszechnego, mieszka w Polsce. Dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który opracowuje w szczegółach wyniki spisu. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że te dane będą dla naszego kraju bardzo ważne. Jak wygląda polskie społeczeństwo, jak ono się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat, w poszczególnych grupach wiekowych, na poszczególnych obszarach naszego kraju. Też oczywiście jest pytanie o to, ile w Polsce rodzi się dzieci, jaką mamy szansę na to, abyśmy mogli obserwować wzrastające kolejne pokolenia. W porównaniu do spisu z 2011 roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o blisko 1%. To są aktualności jedyne. W Oświęcimiu uczczono ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wczoraj minęło 77 lat od wyzwolenia tego miejsca. W ceremonii uczestniczyła grupa kilkunastu byłych więźniów. Obecny był także premier Francji i delegacji ambasadorów z kilkunastu krajów. W czasie uroczystości głosu nie zabrał żaden polityk. Zamiast tego wybrzmiała minuta ciszy. Przemawiali, jedynie byli więźniowie. Niemal wszystkie relacje ze względu na pandemię były nagrane wcześniej. Na miejscu obecny był Bogdan Bartnikowski. Chciano nas pozbawić po prostu nadziei na jakiekolwiek życie. Przygotować nas do tego, żebyśmy karnie jak zwierzęta pomaszerowali w piątkami do komory gazowej. W trakcie uroczystości Muzeum Auschwitz zaprezentowało nowy, wirtualny sposób Miejsca Pamięci Ceremonię zakończyła modlitwa ekumeniczna Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio Osiągnięcie porozumienia w sprawie kopalni Turów Jest realne w ciągu kilku tygodni To stanowisko premiera Czech Petr Fiala w rozmowie z Czeskim Radiem Publicznym Przekazał, że jest w stałym kontakcie Z szefem polskiego rządu Mateusz, jesteśmy w kontakcie z panem, panem premierem Morawieckim. To, jak ta sytuacja wygląda, nie jest nam obojętne. Chcemy osiągnąć porozumienie akceptowalne przez obie strony. Dalsze rozmowy w sprawie Turowa już na szczeblu eksperckim mają rozpocząć się w najbliższych dniach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Do rana w całym kraju zachmurzenie duże z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na Podkarpaciu przez 0 w centrum po 3 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny. W dzień podobnie bez opadów tylko na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie przez 4 w centrum po 6 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie niskie i ciągle spada. Na barometrach 991 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jeden kalendarz.